Zaczynamy przedział rozmów. Dobry panu! E, to do mnie? Tak, dzień dobry. E, kurde, nic nie słychać taki tłok. A co oni tu wszyscy właściwie robią? Cholera ich wie, nie dogadasz się pan z nimi. E, jednego dorwałem to coś mi inglisz w presie i weź pan dyskutę. To pan poczeka, pójdę do marsu na zwiady. I co pan wyzbiadował? A daj pan spokój, to jakaś sekta im. A dlaczego? No bo wszyscy tak samo brani, każdy mówi w tym samym nieznanym mi języku, ale jeden to się trochę wyróżniał. To znaczy, co robił? No, no podkradał z warstw plastikowe sztuczki. A to pewnie nasi. No też tak pomyślałem i zagadałem, ale nie zdążyłem nic powiedzieć, bo się na mnie ci leśnicy rzucili. Jacy leśnicy? No ci z No to patrz pan, nie wiedziałem, że w straży leśnej są tajnacy. To jest pikuś. Oni tam wszyscy jadą z Białorusi. Pewnie jakaś rewolucja? A gdzie tam? Walili ich na zbyty pysk, to ambasadorowie są. E, I co oni na to? A to już nie jest dawna partyzantka. Zamiast czekać w okopach na wsparcie, to oni wzięli dupę w trok i zwiewali czym prędzej. Ech, to tchórze. Dobrze, że stamtąd się ewakuowali, bo by tylko wstyd Unii przynieśli. Masz pan rację. Do cywilizowanego kraju pojechali, a kiedy nam zaczęły się kłopoty, to nic tylko zwiewać. Ale nie bronili się nic w ogóle? Proszę pana, jak on mi zaczął tłumaczyć, to ja nie wiedziałem, czy słucham faceta w Warszawie czy ekspoze premiera. Może do jednej podstawówki chodzi? Pewnie tak, proszę pana. Jakie on farmazony wstawiał, że rozważają obecną sytuację pod kątem sankcji, że dobrowolnie opuścili Białoruś terem odczekania na poprawę sytuacji. Jak to usłyszał ambasador Tadżykistanu, to pomimo tego, że nie zna polskiego, to wiesz pan mu co odpowiedział? No nie. To pan nie słyszał? No chyba Pana Bóg opuścił. No jak miałem słyszeć w przedziale, o czym Pan z nim w Warsie rozmawiał? A przepraszam, tak przyzwyczajenie. Ale nie domyślasz się Pan, co? No nie mam pojęcia. Ambasador Tadżykistanu do ambasadora Polski na Białorusi podczas ich ucieczki odpalił z pieprza i dziadu. Daj Pan spokój, to będzie większa afera niż ta cała Białoruś. Masz Pan rację, nawet Łukaszenka powiedział, że nie może tych gamoni nigdzie samych puścić, bo zaraz jakiś skandal rozpętają. A no chłop ma ciężki los. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.